Pan dr Dariusz Górski tutaj na polach, na których oglądamy buraka cukrowego przedstawił wyniki doświadczeń związanych z burakiem. Ja natomiast chciałabym zapytać najpierw odnosząc się do jednego z wniosków. Mianowicie uprawa pasowa wygląda na korzystniejszą od wszystkich innych technologii, ale no, trzeba kupić sprzęt. Czy to nie jest tak, że tylko odpowiednio duże gospodarstwa w ogóle odniosą jakąkolwiek korzyść z przejścia na technologię pasową. Jak duże gospodarstwo musiałoby być? Tu mam Pani w zupełności rację. Ten system uprawy nadaje się do gospodarstw wielkoobszarowych. Trudno mi jest powiedzieć, jakie to minimalna obszar uprawy buraka cukrowego musiałby być, żeby opłacalność tego wdrożenia tego systemu była zalecana. Niemniej jednak obecnie system ten jest prowadzony głównie wielkich obszarowo gospodarstwa. Tutaj jak na przykład kolega Maciej Czajkowski ma, to jest około 300 hektarów. Samych buraków tak, czy w sumie? Samych buraków. Bo na małych powierzchniach, jak Państwo widzą, ten sprzęt, on jest gabarytowo bardzo duży. Także on sam promień skrętu ma prawie 20-30 metrów. Także na małych polach on kompletnie nie ma zastosowania, bo więcej robi szkód niż pożytku. I zanim się rozpędzi, to już zanim będzie koniec Zanim się rozpędzi, pole. mu się stawał i później uwrocia potężne. No naprawdę na małe pola ten system się nie nadaje. Jak widać gabarytowo jest naprawdę potężny sprzęt o potężnych możliwościach wydajnościowych. On się nie nadaje na jakieś tam malutkie, hektarowe plantacje, czy kilku nawet hektarowe. Ale ten system ma liczne korzyści, co wykazał Pan w doświadczeniach polowych? Właśnie w doświadczeniach polowych, że chodzi, porównamy, zarówno jak mój przedmówca, jak i ja, wykazaliśmy, że wyniki są porównywalne do. Uprawy tradycyjnej, przynajmniej z tych doświadczeń, które my przeprowadziliśmy, z tym, że kalkulacja ekonomiczna jest zdecydowanie na korzyść systemu pasowego, z tego tytułu, że są o blisko 50% niższe nakłady energetyczne, głównie chodzi o paliwo. I tu jest zdecydowanie dodatni, niejako taki dodatkowy element, plus... Pozytywny wpływ na właściwości gleby i na ochronę środowiska. Mniejsza erozja wodna, mniejsza erozja wieczna. Z tego wynika, że tak naprawdę na to, żeby móc produkować taniej, stać tylko dużych, a tych małych plantatorów to tradycyjne rodzinne rolnictwo coraz mniej. No niestety chyba zmierzamy w tym kierunku i przy ob obecnych zmianach w cukrownictwie, kiedy są znoszone powoli kwoty produkcyjne, tylko ci więksi produkujący na dużą skalę chyba będą mieli szansę przetrwać na tym rynku, bo jak Państwo wiecie zresztą, jak chyba wszyscy, że rynek cukru został uwolniony i już właściwie od tego sezonu już akcje są prowadzone, każdy może kontratować gdzie chce, ile chce pod warunkiem, że no, podpisze odpowiednią umowę. A cukrownie, wiadomo, dbają głównie też o dużych dostawców i zlokalizowanych w miarę w pobliżu komina cukrowi, no bo nie chcą generować kosztów związanych z transportem. Ale wracając jeszcze do samej technologii strip till, technologii pasowej, polega ona na tym, że nie uprawiamy całego pola, tylko ten wąski pasek, Dokładnie. gdzie będziemy siać, ale coś co mnie zawsze zastanawiało, czy burakowi nie będzie brakowało przestrzeni, bo skoro część gleby nie jest uprawiona, tak? Czy jemu nie zacznie robić się jakby ciasno? Czy on będzie miał miejsce, żeby mu ten korzeń... Dobrze wyrósł. Burak nie ma z tym żadnych problemów z tytułu tego, że burak rośnie pod ziemią i właśnie z tego tytułu, że ten system zapewnia swobodny wzrost korzeniowi w głąb profilu glebowego. Korzeń ma specyficzną budowę, jak myślę, że na pokazach polowych, to zobaczymy, on nie jest taki jak w uprawie tradycyjnej, taki bulwiasty, dyniowaty, tylko jest taki silnie stożkowy. To zarówno dla cukrowni, jak i dla plantatora przy zbiorze ma duże dodatkowe niejako plusy z tytułu tego, że ograniczone są straty przy zbiorach. Czyli de facto jeszcze ten kształt korzenia jest tak, zaletą. kształt korzenia jest bardzo dużą zaletą z tytułu tego, że on głęboko wchodzi w profil glebowy z tytułu tego maszyna, kombajn zbierający korzenie ma mniejsze problemy z jego wykopaniem i no, zdecydowanie są niższe straty. No dobrze, ale jeśli znacznie mniej spulchniamy glebę, a jednak sprzętem jeździmy, więc ją no, troszeczkę ubijamy, czy to ugniatanie nie będzie problemem, powiedzmy w perspektywie kilku lat? Nie, bo właśnie o to chodzi, że w systemie pasowym właściwie całą uprawę załatwiamy w jednym przejeździe. A u, u prawie tradycyjnej jednak tych przejazdów ciągnikiem i maszynami, agregatami jest co najmniej kilka. Czyli pomimo tego, że tu jest większa masa sprzętu, to to jednak się nie wyrównuje? Nie, nie, nie, nie, bo. Częstość po prostu przejazdu i warunki, w jakich daną uprawę wykonujemy, jeżeli tych zabiegów powielamy kilkakrotnie, szansa na to, że jedziemy i będziemy uprawiać w nieodpowiednich warunkach typu za duża wilgotność, czy za mała wtedy erozja powierzchni jest zdecydowanie większa niż w uprawie steel. Oczywiście. Jak Każda uprawa ma swoje też tam jakieś wady i z taką uprawą nie można za wcześnie wjechać na pole, wtedy kiedy jeszcze gleba nie jest dostatecznie sucha, żeby nie spowodować zniszczenia struktury. To już yy, z poprzednich lat z doświadczeń wiemy, że w momencie kiedy się wiedzi za wcześnie, no niestety, ale można spowodować więcej skutków ubocznych niż pozytywnych. Z tytułu tego, że tak jak pani wspomniała, glebę można niejako spiasować tym potężną masą tego agregatu, który nie wiem, około 16-15 ton waży w warunkach jakichś takich zbyt wilgotnych, jeśli wjedzie z, takim, z taką masą, no to gleba jest sprasowana no przejdzie to jak walec drogowy. No i wtedy ta struktura, o którą tak dbamy, o którą walczymy, którą ma zapewnić ten system pasowy, właśnie wtedy zostanie zniszczona. Nie? To skoro już jesteśmy przy zagrożeniach, to od razu powiedzmy jakie jeszcze zagrożenia czyhają na tych, którzy będą chcieli zastosować strip -till, ale zrobią to nieumiejętnie? Pierwsze, to trzeba wiedzieć, kiedy wjechać na pole. Druga sprawa, to jak już w tej prezentacji przedstawiałem, trzeba uważać na pozostałości środków ochrony roślin z poprzedniego sezonu. Z tytułu tego, że w uprawie pasowej nie ma mieszania gleby, tak jak to występuje w uprawie orkowej. Czyli cała ilość substancji aktywnej zostaje przy powierzchni gleby. Jeżeli się zdarzą takie warunki, jak powiedzmy, w dwóch ostatnich latach, gdzie totalny niedobór wody, wtedy wiadomo, substancje nie są rozkładane i może się tak zdarzyć zdecydowanie częściej niż na uprawie orkowej, że wystąpią po prostu jakieś historie z pozostałościami środków ochrony roślin z poprzedniego sezonu. I na to już niewiele możemy poradzić. Tak, no tak jak w tamtym roku, tylko czekaliśmy czy jakiś z tego wyjdą, czy nie, czy doświadczenie będzie kontynuowane, czy zlikwidowane. No jak ma potężne zdolności regeneracyjne i sobie poradzi. Kolejny problem to trzeba liczyć się z tym, że no, w uprawie pasowej z tytułu tego, że nie wykonujemy żadnych uprawek, trzeba się liczyć z większą agresywnością y, szkodników, które no, jednak orka powoduje to, że część tych patogenów zostanie zniszczona y, i z większym nasileniem chorób no, i chwastów. Czyli trzeba, chemia. Czyli niestety większe nakłady na chemię. Ale z tych rachunków, kalkulacji, które ja widziałem, no, nadal jest to ekonomicznie na korzyść systemu pasowego, z tym, że... Ten system naprawdę trzeba dobrze poznać i umiejętnie go stosować, bo jeżeli ktoś nie ma dużego doświadczenia, naprawdę może w kilku latach narobić sobie też sporo szkód.